W poszukiwaniu kandydatów na następcę legendy, na następców e, dwóch polskich legend, które w XX wieku na polach były wszędzie, w całym kraju, wszyscy je znają, lubią, mało tego, do dziś jeszcze pracują w wielu gospodarstwach. W końcu trafiłam do McCormicka, marki amerykańskiej. Jedną amerykańską markę bardzo już lubimy. Czy McCormick ma szansę być legendą polskiej wsi? Czy ma szansę być takim ciągnikiem, który wychowa kilka pokoleń? Który jego konkretnie model? O to pytam pana Mateusza Banasia. Jeśli szukamy następcy naszych znanych legend, to jak najbardziej myślę, że tutaj mogę zaproponować ciągnik, który idąc z duchem czasu jak najbardziej może być pretendentem, bo to, to wyjdzie z czasem. tak? To, to, po, to, pokaże, to pokaże czas, tak? To pokaże czas, Czy te ciągniki wyżywią kolejne pokolenia tak jak, tak jak nas wyżywiły, naszych rodziców. Chciałbym tutaj zaprezentować ciągnik serii X4 i to jest model X4.50 moc tego, tego ciągnika to jest 88 koni to jest jego maksymalna moc Dlaczego uważamy, ja uważam osobiście też również, że może to być pretendent do, do następcy właśnie takich legend jak Jagursus C330. Oczywiście nie będziemy tutaj mówić o ciągniku takiej, no powiedzmy sobie małej mocy, bo troszkę czasy się zmieniły. To Klient bardzo? oczekuje też czegoś innego. Klient na pewno oczekuje już ciągnika z przednim napędem, z komfortową kabiną. E, oczywiście takie ciągniki są. Może już nie takie 25 koni, ale 50 koni. Natomiast ja uważam, że no jednak ten ciągnik z, takiej, z takiego przedziału 75 koni 85, 90 koni to jest najbardziej popularny ciągnik sprzedawalny w Polsce i tych ciągników będzie najwięcej na rynku, dlatego też no, myślę, że one mają szansę stać się właśnie tą legendą to koresponduje z tym, że zmieniły się narzędzia, Dokładnie. zmieniły się areały Dokładnie. i zmienił się czas, w którym byśmy chcieli i w chcieli. którym możemy, możemy to wykonać zrobić. zabieg, prawda? Tak. no więc 80 koni zamiast 30 czy niecałych 60, no ale te konie trzeba czymś się wyżywić, w związku z tym już wiaderko ropy na kwartał On nam nie niestety, wystarczy niestety nie, natomiast, natomiast tą ropą zrobimy większy obszar zrobimy tą robotę dużo szybciej, w lepszych warunkach, w komfortowej atmosferze, w, w klimatyzowanym w, w wnętrzu. Tak. Ale Ta... kiedyś była klimatyzacja taka bardzo naturalna. Kiedyś nie włosach. było klimatyzacji, ale był klimat. O właśnie. I tego się trzymajmy. I tutaj też możemy sobie zrobić klimat, bo kabina może być też wyposażona w uchylne okno przednie całe. Tutaj przednie? Mam... Tak, też szybę przednią. Tutaj mamy oczywiście szyber, dachy, które są standardowo montowane w każdym modelu. Oczywiście możemy też sobie zamontować tutaj w drzwiach, bo tutaj mamy kabinę czterosłupkową, ale możemy też pokusić się o zamontowanie takich ograniczników, dzięki którym uchylimy te drzwi, nie otwierając ich całkowicie. Dziś przy przejazdach jakichś możemy to, możemy to sobie zrobić. Czyli zupełnie coś w tym stylu, jak niektórzy, łącznie ze mną, lubią w upalne dni wyjąć sobie drzwi i jechać bez drzwi. Dokładnie, możemy też tak zrobić i możemy też tak spróbować, spróbować sobie pojeździć, jak najbardziej, jeśli tak lubimy. Myślę, że tutaj na uwagę... Zasługuje fakt, że aktualnie ciągniki tutaj tej nowej serii, bo trzeba dodać, że tutaj właśnie była modernizacja tych ciągników ze względu na normy emisji spalin, które no jak wiadomo niestety musimy mieć z duchem czasu i pewne rzeczy nie przeskoczymy, no natomiast te ciągniki wyposażone są w silniki marki Deutz. Model, który prezentujemy ma silnik o pojemności 2,9 litra 2900 cm3 i moc maksymalną, tak jak powiedziałem, 88 koni. Ta moc bierze się z silnika czterocylindrowego, to tutaj trzeba zaznaczyć. Cała gama X4, serii X4, ma modele zaczynające się od mocy 70 koni i tutaj też chciałbym zaznaczyć, że też są na tych czterech cylindrach, w porównaniu do konkurencji, która no, ciągniki ma na trzech na cylindrach, trzech. Co, co też niektórzy no, uważają za, za m, jakiś tam malutki... No, no, taki minus, dlaczego taki Tak, tak. tak. Bo to jednak lepiej, żeby ten lepiej. silnik był większy i bardziej elastyczny. Że... Przez tak, to. żeby on chodził na niższym obciążaniu, bo to obciążeniu. spalanie. Dokładnie właśnie o to chodzi. Silnik wyżylony po prostu powoduje większe zużycie paliwa, wysilony, tak. I zużycie silnika. I zużycie silnika, tak. Eksploatuje się szybciej, no, z czym wiążą się koszty, tak. A pamiętajmy, że ciągniki Ursusa. Starego naszego poczciwego Ursusa, dlatego się stały legendą, że były i są wciąż tanie w eksploatacji. No a przede wszystkim dlatego, że można je Dokładnie. naprawić za pomocą dwóch kluczyków przecina śrubokręca i no, młotka. Tak, oczywiście. To tak samo? Jeśli chodzi o ciągniki, o konstrukcję ciągników, nie jest to konstrukcja jakoś obwarowana um, wielką ilością elektroniki czy systemów sterujących skrzynią biegów. Skrzynia biegów standardowa to jest skrzynia 12 biegów do przodu, 12 do tyłu. Możemy ją, tą standardową, rozbudować do 36 biegów do przodu, do tyłu. Dostępne są również inne konfiguracje, 24 biegi też do, do przodu, do tyłu, w zależności tego, co klient potrzebuje. Jeden, jednemu klientowi wystarczy jeden półbieg załączony pod obciążeniem, drugi szuka dwóch, trzeci szuka trzech tych półbiegów. Możemy do, każdych, do każdego z tych zakresów dołożyć jeszcze pełzaki. Biegi pełzające. Szczególnie przy uprawie warzyw Szczególnie przy uprawie warzyw, tak. To ma, to ma ogromne znaczenie przy sadzeniu, tak, przy sadzeniu przy pieleniu już mniej, bo troszkę większe prędkości, ale sadzenie to jest najważniejszy że tak powiem etap w rozpoczynaniu tej produkcji no i od niego bardzo dużo zależy, od niego zależy plon od niego zależy ta obsada, która nam zostanie dlatego też no musi być dostosowany do tych, do tych warunków i tego czego oczekuje klient e, powiedzieliśmy o skrzyni, może powiedzmy więcej o silniku silniki te nie są wyposażone w filtr cząstek stałych DPF jest tutaj rozwiązanie które no, pozwala uzyskać homologację, tak, na aktualną homologację ciągnikom i silnikom. Rozwiązane to jest w taki sposób, że mamy tutaj system zaworu EGR i suchy katalizator DOC on po prostu dopala spaliny bez użycia żadnych dodatków, tak jak mamy tutaj tam roztwór mocznika, czyli AdBlue, tak? Czyli tutaj ani nie, nie musimy nic dokupować, ani nie tracimy Dokładnie. Mocy. I nie ma żadnej sekwencji wypalania yy, w tego filtra, tak, że musimy się zatrzymać, włączyć wypalanie, to nam czas nam mija, gdzieś tam tracimy te, te kilkanaście minut czasu. Wiadomo, że jeżeli ciągnik by pracował pod jakimś tam obciążeniem, załóżmy w worce czy w uprawie, wtedy ta sekwencja się może wykonać jakoś automatycznie, tak? tak? Korzystamy z tego, że silnik chodzi na wysokich tak bo potrzebuje tych obrotów. Natomiast, no umówmy się, no nie ożemy cały rok tym ciągnikiem, tak? No i wtedy... No chyba, że ktoś jest fanem no, orki no, no, i chyba, startuje tak. w konkursie orki, więc musi chyba, dobrze ćwiczyć. Tak. Chyba, że lubi tak. Lubi takie maratony po 24 godziny, które długo trwają, tak. To jak najbardziej. Ale to już tak, trochę pół żartem, pół serio. Natomiast dlaczego, dlaczego uważam, że ten ciągnik może zostać następcą legendy? Jak pani zresztą widzi, siedzimy tutaj we wnętrzu tego ciągnika, proszę zwrócić uwagę, że no, oprócz takiego wyświetlacza który dostarcza nam podstawowe informacje które no, pozwalają nam na, na, na, na odczytywanie parametrów ciągnika łącznie z prędkością, ciągnika, łącznie z, prędkością z, z aktualnym spalaniem z obrobionym areałem oczywiście takim m, przybliżonym tak, bo tutaj nie, no, akurat w tym modelu nie mamy tam m, zamontowanego odbiornika GPS tak? ehm, no ja uważam, że ten ciągnik posiada wszystko to, co powinien posiadać, ponieważ tak, mamy rewers elektrohydrauliczny, nie musimy używać sprzęgła, tak? Mamy tutaj... E... Czyli sprzęgło tylko do uruchamiania. Sprzęgło tylko do uruchamiania lub klasycznie, jeśli ktoś jest przyzwyczajony, może go używać, tak? może go używać. Natomiast kolejnym fajnym rozwiązaniem jest to, że mamy tam z tyłu, właśnie tutaj za dźwignią zmiany biegów, guziczek, który właśnie służy do wysprzęglania. Czyli możemy o lewej nodze tak naprawdę zapomnieć i używamy sobie tego guzika. To jest bardzo intuicyjne. Wchodzimy w tym w nawyk bardzo szybko i myślę, że, i myślę, że to sprawi, no, że ta obsługa będzie o wiele łatwiejsza. Wiadomo, że ciągniki, o których mówimy, na nasze legendarne Ursusy, w kwestii komfortu pracy pozostawiały, pozostawiały, troszeczkę, pozostawiały do troszeczkę do życzenia. tak? Natomiast, no tak jak mówimy, no, był ten klimat, który no, jednak z racji tego, że są to ciągniki proste, tanie w eksploatacji i, i, i, no, i które naprawdę przyczyniły się do tego, że wiele pokoleń wychowały, wyżywiły, no, myślę, że możemy im to, że tak powiem, zapomnieć o tym minusie. tak? Natomiast no, no, czasy się zmieniły, idziemy, idziemy z tym duchem czasu, wydając już pieniądze, nie wiem, okolice powiedzmy 150 tysięcy netto, tak? Taki przedział cenowy. No jednak oczekiwalibyśmy, żebyśmy mieli tą klimatyzację, żeby nam radio grało, tak, żeby ta praca nam miała w jakichś komfortowych warunkach i żebyśmy po całym dniu pracy nie przyszli z zapuchniętą głową, że tak powiem, i, i, i tylko marzyli o tym, żeby się położyć spać w ciszy, tak? Bo to nie, nie, na, tym, nie na tym polega. No ale na koniec jeszcze zostaje kwestia taka czysto subiektywna. Tak. Czy lubimy, nawet czy lubimy ten kolor, czy lubimy ten design, mhm. czy lubimy ten model? Model, tego nie da się zdefiniować, nie da się ująć w normach technicznych, nie da się ująć w liczbach, em, ale to można powiedzieć, czy ludzie lubią ten model? Ludzie, myślę, że ludzie lubią ten model, bo jak pani widzi, to jest produkt włoski. Włoska myśl techniczna, technologiczna, ta jak i design ma swój urok. Ma swój urok, tak. Jak niech Pani zwróci nawet uwagę na e, wykończenie tapicerka, mamy elementy takie białe, kremowe, tak. E, możemy ciągnik pomalować sobie na żółty kolor, który jest kolorem z palety Bar Ferrari i możemy taki ciągnik jeszcze na, na drugi sposób pomalować, czyli taki mocniejszy czerwony, czyli taki troszkę wiśniowy ten kolor może być i on będzie już metalizowany. No, i ciągnik wtedy też nabiera swojego uroku. Jest taki unikatowy troszkę, tak? No, no myślę, że żółty kolor to jest najbardziej unikatowy ciągnik, bo rzuca się w oczy i jest taki no, niespotykany chyba w sumie w, w innych markach. No, mamy pomarańczowe ciągniki. tak w no, myśl... naszych klasykach były przecież żółte i... Żółte i czerwone tak, Bardzo, częste, były, bardzo ale to był bardzo częsty kolor na polskich polach. To był taki żółty troszkę inny. Inny, tak. To był taki troszkę. On miał tam taki coś z, z kremowego. Taki, tak, złamanym tak, kremem, dokładny, taki ciemniejszy, bo dokładnie. ten to jest taki. Ten jest żywy, żywy, żarówiasty. dokładnie tak, tak jak pani to ujęła. Moim zdaniem to może być właśnie ciągnik uniwersalny, czyli stać się tą legendą. W zależności od tego, do czego on będzie stworzony. Chcemy nim uprawiać warzywa, nie ma problemu. Zakładamy wąziutkie opony, dobieramy skrzynie z biegami pełzającymi, jedziemy 200 metrów na godzinę, sadzimy sobie warzywa, Chcemy, możemy sobie dokupić drugi zestaw opon, jedziemy nim w pole. Za chwileczkę, za godzinę, możemy nim orać w polu, już na szerszym ogumieniu. Możemy założyć mu z przodu obciążniki, możemy dołożyć mu tus przedni. E, możemy go wyposażyć w ładowacz czołowy. To są właśnie ciągniki, niech Pani zwróci uwagę, przystosowane do ładowacza czołowego. Tutaj mamy bardzo wąziutką ramkę, jeśli chodzi o dach. E, mamy tutaj możliwość otwarcia tego dachu, to jest raz. E, dobrą widoczność przy podniesionym ładowaczu czołowym, i ściętą maskę czyli tutaj będziemy widzieć gdzie, gdzie kładziemy. kładziemy, co bierzemy czy dobrze podjechaliśmy pod paletę czy pod skrzynią paletę, czy pelota z sianem tak? to też to, to sprawia, że ciągnik staje się uniwersalny i myślę, że właśnie dzięki tym funkcjom, dzięki tym wszystkim możliwościom konfiguracji te ciągniki mają szansę stać się e, takimi następcami legendy i myślę, że jak idziemy po McCormicka, będziemy z niego zadowoleni